Wydawnictwo Wam, studio Inigo przedstawia Pani Jasnogórska, weź w opiekę naród cały Modlitwa Jana Pawła II za Ojczyznę Słowo o Polsce i do Polaków Od 13 grudnia 1981 roku do 6 lipca 1983 roku Kaseta czwarta Czwartek, 26 sierpnia 1982 roku Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej 257. Dzień Stanu Wojennego w Polsce Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy Proszę Was, abyście mieli ufność nawet Wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę Was o to. Powtórzyłem słowa wypowiedziane w dniu 10 czerwca 1979 roku na Bloniach Krakowskich, podczas uroczystej Eucharystii, którą dane mi było sprawować na 900. rocznicę śmierci mę męczeńskiej świętego Stanisława, patrona Polski. Dzisiaj, w dniu 26 sierpnia 1982 roku, stoję przy ołtarzu w kaplicy ostatnich papieży w Castel Gandolfo. Pius XI, który był Nuncjuszem w Polsce, za pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości, wprowadził do tej kaplicy i umieścił w głównym ołtarzu wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, ofiarowany mu przez Episkopat Polski. Widocznie głęboko Zapadła w serce tego następcy świętego Piotra pamięć jasnej góry, skoro chciał mieć ów wizerunek w głównym ołtarzu swej kaplicy. I głęboko zapadła pamięć wydarzeń naprzód z roku 1655-6, -16, z kolei z roku 1920 ponieważ wydarzenia te stały się treścią fresków, którymi polski malarz przyozdobił z woli papieża boczne ściany kaplicy. Tu więc stoję dzisiaj, przed tym ołtarzem, w poczuciu głębokiej więzi z jasną górą, która obchodzi jubileusz 600-letniej obecności Boga Rodzicy, Królowej Polski w jej najczcigodniejszym wizerunku. Już wówczas, kiedy ostatni raz byłem w Polsce, zapraszano mnie na ten jubileusz. Potem różne środowiska, a w szczególności ojcowie Paulini, ponawiali to zaproszenie. Wreszcie wyraziła je Rada Główna Episkopatu imieniem wszystkich biskupów Polski i całego katolickiego społeczeństwa. Odpowiadałem zawsze i dzisiaj tak samo odpowiadam, że udział w jubileuszu jasnogórskim uważam za mój obowiązek zarówno wobec Królowej Polski, jak też wobec mojego narodu i Kościoła w Polsce. Dlatego też nadal wyrażam przekonanie, iż wypowiadane w związku z tą pielgrzymką papieża do ojczyzny oświadczenia zostaną urzeczywistnione w ramach niniejszego jubileuszu. Domaga się tego także dobre imię Polski pośród narodów Europy i świata. Dziś jednak stoję przed wizerunkiem jasnogórskiej matki mojego narodu na tym miejscu, na którym umieściła go ręka miłującego niepodległą Polskę Piusa XI i jego następców. Tutaj podejmuję wszystkie modlitwy i ofiary, z którymi wy, drodzy rodacy, przybywacie na Jasną Górę w dniu 26 sierpnia 1982 roku. Łączę się z Wami, z Waszymi pasterzami, z Episkopatem Polski w tej samej wierze, nadziei i miłości i wprowadzam do Skarbca Kościoła Powszechnego ofiarę którą wy tam składacie wobec tej, która jasnej broni Częstochowy, nową ofiarę dziejów. Równocześnie zaś pragnę, ażeby w tej najświętszej ofierze, która łączy wszystkich synów Bożych na całym okręgu ziemi Dokonała się owa przedziwna wymiana darów, jaką Chrystus zapoczątkował w dziejach ludzi i narodów. Dlatego to na początku przypomniałem słowa wypowiedziane podczas sprawowania Eucharystii przy pamiętnym bierzmowaniu dziejów na Błoniach Krakowskich w Stanisławowym roku 1979. W roku Pańskim 1982 Jaki dar przynosimy? Co pragniemy złożyć od nas Ojcu wszelkiej światłości i Królowi wieków nieśmiertelnemu w obliczu Matki Chrystusa? Jest to, drodzy bracia i siostry, dar szczególny, wyraz naszego stulecia a zarazem znak zbawczej ciągłości z krzyżem Chrystusa. Oto w niedługim czasie ma być wpisany w poczet świętych Kościoła Katolickiego błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe, ofiara Oświęcimia. Pragnę dać wyraz przekonaniu, że to jest ów szczególny dar który my wszyscy przynosimy Pani Jasnogórskiej na 600-lecie. Czy jednak nie jest to przede wszystkim jej dar dla nas na czas tego jubileuszu? Tak, to przede wszystkim Matka Jasnogórska daje nam tego świętego, który wyrósł z polskiej ziemi który dojrzał do heroicznej ofiary na tym straszliwym stosie, na którym płonął jego naród wraz z innymi podczas straszliwych lat 1939 45 Tak, to Matka Jasnogórska nam go daje. Czyż nie był on za swoich dni szczególnym rycerzem niepokalanej, Czyż w sposób zdumiewający nie dotrwał w wierności dla swej pani, oddając życie za brata w bunkrze oświęcimskim? Tak więc pragniemy przynieść na to 600-lecie jasnogórskie szczególny dar przygotowany przez opatrzność. Pragniemy w tym darze wyrazić siebie. I pragniemy dopełnić sobą to, co nasz Błogosławiony mówi do nas. I mówi niejako za nas. Oto stał się do ostatecznych granic solidarny z drugim człowiekiem i oświadczył gotowość pójścia za Niego na śmierć. Pamiętny na słowa Chrystusa: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś. Życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ofiara Maksymiliana, złożona w miejscu straszliwej pogardy człowieka w Oświęcimiu, przemawia do ludzi współczesnych, do narodów i społeczeństw. Stał się on zaiste jakimś wymownym znakiem czasów, w których żyjemy. U stóp Pani Jasnogórskiej Zanoszę dzisiaj błaganie wraz z wszystkimi synami i córkami narodu polskiego, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli na całym świecie, ażeby ten znak został dobrze przez nas odczytany. Niech mówi o tym że na polskiej ziemi trzeba stanąć obok każdego człowieka, nikogo nie eliminując i przez wspólnotę z każdym, podejmując dialog ze społeczeństwem, odbudowywać dobro wspólne. Nie można tego dobra budować środkami siły i przemocy, ale wymową słuszności, która oznacza poszanowanie człowieka i dlatego zdolna jest do każdego przemówić. Gest Ojca Maksymiliana z Obozu Oświęcimskiego wzywa i nawołuje do takiej wspólnoty z każdym człowiekiem, do wspólnoty z całym narodem, aż nazbyt już doświadczanym poprzez wiele okresów swej historii. Jest to gest, czyn ukazany nam przez opatrzność i zadany nam przez opatrzność, byśmy wedle niego rozwiązywali trudne sprawy ojczyste. Podczas ostatnich miesięcy Kościół w Polsce nie przestaje powtarzać i potwierdzać, że państwo może być prawdziwie mocne tylko poparciem społeczeństwa. A droga do tego poparcia prowadzi nie przez przeciwstawienie, ale przez dialog z wszystkimi, przez rzeczywistą umowę społeczną. Moi umiłowani rodacy, bez względu na to, jak trudne jest życie polskie w tym roku. Niechaj zwycięża w Was ta świadomość, że życie to ogarnione jest sercem Matki. Tak jak zwyciężyła ona w Maksymilianie Marii, rycerzu niepokalanej, tak niech zwycięża w Was. Dziękujemy jej dzisiaj za pierwszy cud w kanie galilejskiej i dziękujemy jej za sześć wieków obecności w jasnogórskim wizerunku. Równocześnie zaś prosimy, ażeby udzielała się ona za naszych dni wszystkim ludziom mieszkającym na polskiej ziemi. Niech serce matki zwycięży. Niech pani jasnogórska Zwycięża w nas i przez nas Niech zwycięża nawet Przez nasze udręki i porażki Niech sprawi Byśmy nie zaprzestali wysiłków I zmagań O prawdę i sprawiedliwość O wolność i godność naszego życia Czyż nie to również znaczą słowa Maryi Cokolwiek Wam, Syn mój, rzecze, to czyńcie, oby więc moc kształtowała się w słabości, wedle słów apostoła narodów i wedle wzoru naszego rodaka, Ojca Maksymiliana Marii. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Amen. Środa, 15 września 1982 roku, 277 dzień stanu wojennego w Polsce. Stabat Mater. Dziś wspomnienie Matki, która stała pod krzyżem Syna, Matka Bolesna. Pod krzyżem Chrystusa stoi również Matka Jasnogórska. Duszę jej przenika miecz. Ogarniając tą duszą tego jedynego, ukrzyżowanego Syna, ogarnia wszystkich, których udziałem jest krzyż. Ogarnia nas wszystkich. Stoi przy każdym krzyżu człowieka na naszej ojczystej ziemi. Wiele jest tych krzyżów. Syn Maryi, który umiera na krzyżu, dał świadectwo o sobie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie. Jeśli pytamy, dlaczego umiera na krzyżu, trzeba odpowiedzieć, że świadectwo prawdzie jest jedyną winą, którą wyznał. Dlatego też krzyż, uniżenie i wyniszczenie człowieka jest w Jezusie Chrystusie równocześnie Jego wyniesieniem. Człowiek bowiem, który daje świadectwo prawdzie, wynosi i dźwiga to, w czym wyraża się cała ludzka godność. Poprzez pryzmat tej prawdy o Krzyżu Chrystusa trzeba nam spojrzeć na te wszystkie krzyże na naszej ziemi, przy których stoi Matka Jasnogórska. Wiele jest tych krzyżów. Wielu jest internowanych, więzionych, skazywanych. Wielu jest bitych i poniewieranych w ich ludzkiej godności. Wiele jest rodzin i środowisk, które cierpią. Uniżenie i wyniszczenie jest równocześnie w Jezusie Chrystusie wyniesieniem człowieka, o ile daje On świadectwo prawdzie. Dlatego też w dniu Matki Boskiej Bolesnej wołamy, Pani Jasnogórska, przeprowadź przez krzyż. Wyproś pokój udręczonym braciom. Daj zwycięstwo w prawdzie. Środa 22 września 1982 roku, 284 dzień stanu wojennego w Polsce. O Pani Jasnogórska, również i dzisiaj pielgrzymuję do Twego oblicza, którym po macierzyńsku patrzysz na synów i córki mojego narodu. Dzielę troski tego narodu, dzielę starania biskupów polskich którym znowu dali wspólny wyraz. Oto słowa opublikowane po ostatniej konferencji Episkopatu. Jak dotąd nie podjęto właściwych kroków, mimo że ogromna większość społeczeństwa oczekuje porozumienia i ugody, a ludzie pracy pragną posiadać własne, niezależne przedstawicielstwa, związki zawodowe, w tym także niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność, i niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych. Również młodzież studiująca oczekuje odpowiedniej dla siebie organizacji. W imię wspólnego dobra, w imię pomyślnej przyszłości i rozwoju naszego państwa, które musimy chronić, trzeba wybrać drogę dialogu i współdziałania wszystkich sił społecznych i władzy państwowej trzeba odrzucić drogę czystej negacji i niegawiści. To słowa biskupów. O Pani Jasnogórska, jakże wielkie są doświadczenia i troski mojego narodu. Jak wielka odpowiedzialność wszystkich. Jak wytrwałe starania Kościoła w Polsce. Chodzi o to, co jest sprawiedliwością i ładem społecznym. Chodzi o to, by pokolenia mogły żyć prawdziwym i własnym życiem. O Matko, wyjednaj siłę do wytrwania, wyjednaj zwycięstwo sumień. Środa, 29 września 1982 roku. 291 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, Dzisiaj Kościół czci w swej liturgii świętych aniołów. Również i w dniu 2 października będzie wspominał aniołów stróżów. Pragnę też dzisiaj w sposób szczególny polecić Ci o matko i zawierzyć wszystkie dzieci w mojej ojczyźnie. Za pośrednictwem aniołów stróżów ochrania je od zła. Dopomaga im wzrastać w dobrym pomimo wszystkich trudności, jakich nie brak i poprzez wszystkie doświadczenia, przez które przechodzi społeczeństwo. Pomaga im wzrastać w dobrym. Niech dobro będzie silniejsze od zła. Polecam Tobie, Najświętsza Wychowawczyni mojego narodu, tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wychowanie, rodzinę, szkołę, Kościół, Niech rodziny będą świadome swych wychowawczych zadań. Niechaj szkoła szanuje przekonania rodziców, ich pracę wychowawczą, niech z nią współpracuje. Niech Kościół nie przestaje głosić dobrej nowiny dziecięcym sercom, które tak chętnie ją chłoną. Niech nie ustaje wychowawcze przymierze Kościoła z rodziną. Matko Najświętsza, Najlepsza Wychowawczyni, Weź w Twą opiekę dzieci polskie, w rodzinie, w kościele, w szkole, wszędzie. Chronię. Środa, 6 października 1982 roku. 298 dzień stanu wojennego w Polsce. Drodzy moi rodacy, na początku... Na początku października klękam przed Matką Jasnogórską z różańcem w ręku i spotykam się z wami przy różańcu. Mówimy słowa najprostsze, które nigdy się nie przedawniają, gdyż jest w nich zdumiewająca głębia pozdrowienia anielskiego. Rozmawia Stwórca ze stworzeniem, Ojciec Przedwieczny z Niepokalaną Dziewicą. Rozmowa ta ustanawia rzeczywistość tajemnicy wcielenia, a równocześnie przesądza o godności, jaką ma człowiek wobec wiekuistego Boga i wobec całej ziemskiej historii. Przed niedawnym czasem tak mówił arcybiskup krakowski kardynał. Pragniemy, aby powrócił czas rozmowy i niczego nie zaniedbujemy na to, aby On mógł powrócić Niczego nie zaniedbujemy na to, aby nie zginęło nic z tego Co wielkie, sprawiedliwe, co powstało w ostatnich dwóch latach Dzięki czemu dziś czujemy się bardziej gospodarzami tej ziemi niż dawniej Musimy się, drodzy bracia i siostry Musimy się mocno związać różańcem, a żeby nic z tego w nas nie zginęło. Musimy się bardzo związać modlitwą, żeby człowiek, każdy człowiek, a wraz z człowiekiem cały naród utrzymał tę godność, jaka wyrasta w całym jego życiu, przede wszystkim poprzez rozmowę z Bogiem. Wzywa nas do tego w sposób szczególny, Rycerz Niepokalanej i Męczennik z Oświęcimia, który w najbliższą niedzielę dostępuje chwały ołtarzy w Kościele Bożym. Niedziela, 10 października 1982 roku. Kanonizacja błogosławionego Stanisława Marii Kolbego. 302 dzień stanu wojennego w Polsce. Pragnę serdecznie pozdrowić moich rodaków, tak licznie obecnych na placu świętego Piotra i u grobu apostoła, którzy przybyli zarówno z ojczyzny, jak i z całego świata. Przez Was pozdrawiam wszystkich synów i córki polskiej ziemi i tych, którzy czują się z nią związani. Dzisiaj Kościół, wypełnił niejako młodzieńcze marzenie Maksymiliana o dwóch koronach, białej i czerwonej. Radujemy się tym dojrzałym owocem świętości polskiego kościoła, dziękujemy zań i ofiarujemy go na nowo Bogu. Razem z Nim i w Nim składamy przez niepokalaną, najlepszemu Ojcu trudne sprawy, które nas ostatnio dotknęły. Modlimy się, by w naszej Ojczyźnie i na całym świecie zwyciężały te wartości, za które święty Maksymilian oddał życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sono noti avvenimenti degli ultimi giorni in Polonia, <klucza> Znane są wydarzenia ostatnich dni w Polsce związane z odebraniem związkowi zawodowemu Solidarność prawa do legalnego działania. Wydarzenia te wywołały z wielu stron stanowcze zastrzeżenia i protesty w opinii międzynarodowej. Stwierdza się pogwałcenie podstawowych praw człowieka i społeczeństwa. Stolica apostolska i Kościół w Polsce uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby do tego pogwałcenia nie doszło. Dalej też będą bronić słusznych praw ludzi pracujących. W uroczystym dniu kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego proszę wszystkich ludzi dobrej woli na świecie o modlitwę za naród polski. Fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Oświęcimiu Brzezińce 7 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. To jest zwycięstwo nasze, wiara nasza. Te słowa z listu świętego Jana przychodzą mi na myśli,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 pracowitych, bogobojnych ludzi, łóchniarzy z okolic Łodzi, z łaski Bożej i osądu Kościoła błogosławionych. To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary, wiary w Boga i wiary w człowieka i na radykalnym podeptaniu. Już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości. W tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii, w tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem Arbeit macht frei, Rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów, ojciec Maksymilian odniósł duchowe zwycięstwo podobne do zwycięstwa samego Chrystusa oddając się dobrowolnie na śmierć Bóg głodu za brata Poniedziałek 11 października 1982 roku, 303. Dzień Stanu Wojennego w Polsce. Słowo kardynała Franciszka Macharskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze Święty, bardzo pragnął stanąć na tym miejscu nasz ksiądz Prymas. Pozostał jednak w kraju, pozostał jednak w kraju, aby tam służyć ludowi Bożemu. Wychodzi nam biskupom wśród ludu Bożego z Ojczyzny i zagranicy powiedzieć oto jesteśmy u swojego Ojca. Bo nasz brat, słowiański brat, stał się dla swych braci i sióstr, Polaków i Polek w szczególny sposób ojcem, opiekunem, obrońcą. przychodzimy Ojcze Święty, związani z Tobą miłością, czcią, naszą tęsknotą za Tobą. Naszą modlitwą za Piotra naszych czasów i naszą wdzięcznością. Oto nowy jej tytuł, kanonizacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika oświęcimia. Jego świętość to dar Boży. Jego świętość to także odpowiedź na Boże wezwanie i powołanie. Jakże mamy nie dostrzec z radością i dumą, że święty Maksymilian Maria to dar polskiej ziemi, polskiej rodziny, polskiego narodu i Kościoła, który jest w nim zakorzeniony. Dajesz nam ten dar, Ojcze Święty, i składasz go w ręce Matki Bożej Jasnogórskiej, Zwycięskiej, Królowej Polski.